Poradnik konsumenta. Monika Stankiewiczy, witam Państwa w kolejnym poradniku konsumenta. Witam także powiatowego rzecznika praw konsumenta Zenona Królika. Serdecznie witam Państwa. Wiosna. W tym okresie ludzie chętniej kupują samochody. Aby pomóc Państwu przy doborze odpowiedniej oferty, dziś w audycji powiemy na co należy uważać przy zakupie auta z drugiej ręki. Proszę Państwa, jest to szczególny okres, okres wiosenny, który potęguje ilość zawieranych transakcji pomiędzy osobami fizycznymi dokonujących zakupów samochodów, jak i również takie umowy są zawierane również z komisami, pomiędzy osobami fizycznymi a komisantami, jak i również w różnych punktach dealerskich. Przede wszystkim, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie zakupu samochodów używanych, należy zwrócić szczególną uwagę na te pojazdy przy zawieraniu tutaj tych transakcji, nie kierować się wszelkimi emocjami. Przede wszystkim wiemy o tym, że samochód używany jest to taki pojazd, w którym no, pewne elementy zostały zużyte na skutek pewnego okresu używania, jak i pewnego tutaj przebiegu pojazdu. I tutaj tkwi przede wszystkim ryzyko kupującego. Zużycie samochodu jest mniejsze od przede wszystkim przewidywanego, w czym można się dopatrzyć przede wszystkim też bardzo często szkody sprzedawcy. W przypadku pierwszej z wymienionych ewentualności sprzedawca jest zawsze zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Bardzo często, proszę Państwa, podpisując takie umowy jest zawarta tam klauzula, iż kupujący zna stan techniczny i stan prawny pojazdu. Jest to Rzecz naprawdę kardynalna, która polega szczególnej weryfikacji i dlatego też, jeżeli chodzi o kwestię stanu technicznego, powinniśmy bardzo i szczegółowo dokładnie wypytać sprzedającego o stan, przede wszystkim techniczny pojazdu, czy pojazd nie brał udziału w kolizji, czy jakimś innemu wypadkowi... bardzo istotna jest sprawa, jeżeli chodzi o stan prawny. Przede wszystkim mam tu na uwadze takie kwestie, czy właścicielem pojazdu jest również współwłaścicielem, którego jest najczęściej małżonka lub małżonek i w takiej sytuacji przy zawarciu umowy istotą jest to, żeby dwie strony z tytułu sprzedającego dokonały podpisu takiego pojazdu. No, kolejna rzecz to, jeżeli chodzi o kwestie tego stanu prawnego, jeśli to jest pojazd sprowadzony z zagranicy, powinniśmy zwrócić uwagę, czy ten pojazd posiada wszystkie opłaty tak zwanej odprawy celnej, jak i również opłaty skarbowe. Proszę Państwa, bardzo często właśnie pojazdy, które są kupowane z drugiej ręki, posiadają liczne wady. Te ukryte, o których po prostu sprzedawca nie mówi, jak i te nieukryte, które widać gołym okiem. Te, które widać gołym okiem, to sami my stwierdzimy pęknięcia lakierów, gniecenia pojazdu i inne kwestie. Natomiast te, które są ukryte, no niełatwo jest gołym okiem się dopatrzyć. Często bywa, że sprzedający właśnie w takich sytuacjach zapewnia nabywcę o właściwościach auta, których ten nie może się potem dopatrzeć. Niby wszystko jest w porządku. Auto jeździ, nie trzeba nic naprawiać, ale miał na przykład, być ABS którego po prostu nie ma, albo też są sytuacje takie, że miała być klimatyzacja, oczywiście ta klimatyzacja jest, ale też tutaj nie działa. I aby sprzedawca był zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmy, bo w tym przypadku taką odpowiedzialność ponosi, mam tu na, na uwadze sprzedawcę, który nie jest osobą fizyczną, ale jest komisantem bądź sprzedawca, który jest dealerem, to kupujący musi wiedzieć o wadzie chwili zawarcia umowy. Tę wiedzę można czerpać oczywiście z oględzin pojazdu, z informacji od zbywcy, lub z dokumentów przedstawionych przed zawarciem, przed zawarciem umowy. No i tutaj bardzo często powinniśmy w takiej sytuacji skorzystać z rzeczoznawcy, bądź z osoby, która posiada pewną wiedzę, która może dokonać na trzeźwo, można powiedzieć, oceny stanu technicznego tego pojazdu. Nadto powinniśmy dokładnie sprawdzić historię tego samochodu, a zatem wszelkie kwestie związane z jego serwisowaniem. I mając przed oczyma dokumenty, powinniśmy przede wszystkim te dokumenty zweryfikować w konkretnych stacjach, tam gdzie dokonywano tych napraw i będziemy widzieli, będziemy mieć pewną historię, proszę Państwa, co z tym pojazdem się działo w przeciągu tych kilku lat, kiedy użytkownikiem był sprzedający. Jest to bardzo istotna sprawa. A czy kupujący używane auto może skorzystać z rękojmy? I zanim odpowie Pan na to pytanie, proszę przypomnieć się słuchaczom, co to w ogóle jest rękojma. Przede wszystkim, proszę Państwa, rękojmie się daje w sytuacji wtedy, kiedy wiążą tutaj dwie strony warunki, warunki umowy i wtedy, kiedy ten pojazd jest, tak jak powiedziałem, kupowany od komisanta albo od danego dealera, który sprzedaje przez tą swoją sieć w ramach tak zwanego pewnego Auta. Czyli tutaj tenże sprzedający może określić zakres obejmowania rękojmi, najczęściej ta rękojmia wynosi 6 miesięcy, ale on może się rozciągać na dłuższy okres czasu, czyli w sumie gwarantuje się jak gdyby, Tą rękojmią stan techniczny tego pojazdu. I tutaj nie, nie do każdej transakcji można zastosować rękojmy. Nie skorzystają z niej osoby fizyczne kupujące pojazd na własne potrzeby, albo od firmy, albo od kogoś, kto zawodowo zajmuje się sprzedażą używanych aut.